Dzień dobry. Dzień dobry. Before we start this morning, zanim zacznie, zaczniemy dzisiejszego poranka, it's great that we've had two testimonies of healing. E, But how many of you know, jak wielu z was wie, that healing, że uzdrowienie, is supposed to be normal for Christians. E, ma być czymś normalnym dla chrześcijan. Amen. Amen. I've been reading a book over the last two weeks. Y, czytałem książkę ostatnie dwa tygodnie. Could normal Christianity. Drama tytuł normalne zwykłe chrześcijaństwo. And in this book, y w tej książce the writer he says, y, autor pisze that an average christian, że przeciętny chrześcijanin will see one maybe two healings in their lifetime w ciągu swojego życia jeden lub dwa cuda a normal christian normalny chrześcijanin zobaczy cud każdego dnia i to jest nasze dziedzictwo healing manifest lives że uzdrowienie będzie się objawiać w naszym życiu the message of the gospel to jest przesłanie ewangelii that jest is a god who is real że jest Bóg, który jest prawdziwy And he wants to do in our lives. i On chce czynić dzieła w naszym życiu. And the good news I dobra nowina jest taka, że nie musimy błagać Boga, żeby robił te rzeczy. What he is looking for, to, na co On czeka, people, On szuka ludzi, who know their którzy znają swój, swój autorytet, To take control który pozwala wziąć władzę nad chorobą. w imieniu Jezusa Chrystusa. I my mamy tę władzę, mamy tę autorytetę. Więc kto tutaj dziś potrzebuje uzdrowienia? Nikt jeden. Czy możecie powstać? Jeśli macie jakikolwiek ból w ciele wstań, We're gonna pray. Będziemy się modlić. That this pain will go in żeby, Jesus name. Żeby ten ból odszedł w imieniu Jezusa. And for everyone sitting down. Dla każdego, kto siedzi. I would like you to stand up. I, żeby każdy wstał. And go and lay hands on someone who has stood up for him. Ręce na kimś, kto, ko, kto stoi obok. We are all going to take part in this. Wszyscy będziemy w tym brali udział. So it might mean że you put your hand on someone. Więc powinieneś położyć rękę na kimś. And I want you to ask that person. I chcę, żebyś spytał tę osobę. Where the pain is. Gdzie jest ból? Ask them. Zapytajcie, zapytajcie, i gdzie ten ból jest? Okay. Dobrze. And I want you to ask them. I chcę, żebyście spytali ich. How bad the pain is. Jak bardzo dotkliwy jest to ból? So number ten is. The worst pain. Więc 10 to jest na nie do wytrzymania ból. Number one is a little bit of pain. 1 y, to jest taki słaby ból. And zero will be no pain. I zero to jest brak bólu. So ask them what number pain they have. Więc zapytaj swojego sąsiada jak, jak liczbą określiłby skalę bólu. Okay. Dobrze. Does everyone have a number? Czy ktoś już ma jakąś liczbę? Okay. When you pray, kiedy będziesz się modlić? modl się z autorytetem, w autorytecie. You pray In Jesus name. w imieniu Jezusa. I take authority over this pain. Y, y, w imieniu Jezusa biorę autorytet nad tą chorobą. I command it to leave in Jesus name. I rozkazuję tej chorobie odejść w imieniu Jezusa Chrystusa. So I want you to pray now Więc chcę, for the pain, pain to go. teraz się modli o to, aby ból odszedł. Nie błagajcie Boga, on zabrał ten ból. You speak Wy otrzymaliście Moc i autorytet, aby mówić o tej choroby. So go ahead, pray for the Więc naprzód, módlcie się teraz. And pray out loud. I módlcie się na głos. Zapytajcie, jaka jest teraz wielkość bólu w liczbie, w cyfrze. You might need to try out to check. Musisz coś sprawdzić, może spróbować. Czy ktoś number zobaczył, go down? że czy gdzieś się zmieniła, zmieni, zmniejszył poziom bólu, czy zmniejszyła się liczba? If czy your ktoś widział, has gone down. czy gdzieś zaszła taka zmiana, to pomachaj ręką. Okay, amen. One, two people. If the number has not changed, jeżeli się ten poziom bólu, ta liczba nie zmieniła, I want you to pray again. Chcę, żebyś modlił się jeszcze raz. If the has gone down from to five, jeżeli się zmniejszył ból od, z 6 na 5, módl się znów. Let's go. Modlimy się. Thank you, Jesus. Dziękuję Ci, Jezu. Thank you, Jesus. Dziękuję, Jezu. Okay. Dobrze. Czy jeszcze ktoś zauważył zmianę w ciele? Give me, give, give me a big wave. Proszę, ręką. Amazing. Thank you, no, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Okay. Church. Kościele. This is how we pray for healing. Taki sposób modlimy się o we need to stand in our authority. And we need to be persistent. I musimy nalegać. We need to keep praying modlić się cały czas Until the number comes down. aż zmniejszy się liczba wskaz wskazująca poziom bólu this to jest nasze dziedzictwo this is what being a normal christian looks like i tak wygląda normalny chrześcijanin. Jeżeli masz y, wiarę, żeby modlić się o kogoś w kościele, to wtedy będziesz mieć, jeżeli będziesz miał taką wiarę w kościele, do modlitwy, to tak samo będziesz mógł modlić na ulicy o niewierzącego i widzieć, y, jak Jezus y, czyni cuda ponieważ Królestwo Boże is not just about preaching. nie za, zakłada się, nie zasadza się na nauczaniu. Ono jest objawieniem Królestwa Bożego. Jesus said to us, Jezus powiedział nam preach the kingdom. głoście Królestwo and when we preach the kingdom, i kiedy głosimy Królestwo healing and miracles become normal. cuda i uzdrowienia stają się normalne. The way to reach your friends and family for Jesus. Sposób, aby dotrzeć do y, przyjaciół i do y, rodziny. Is to Jezusem. give them an encounter an experience which they cannot explain to polega na tym żeby dać im takie doświadczenie z którego oni nie będą w stanie umieli wytłumaczyć and if you ask most people on the street jeżeli większość osób na ulicy spytasz if god could do anything for you what would you ask for jeżeli zadasz pytanie komuś na ulicy Gdyby Bóg mógł coś dla ciebie zrobić to o co poprosiłeś. People will tell you two things. Ludzie to ludzie odpowiedzą ci zawsze dwie rzeczy. The first one is they need hope. pierwsza to, że potrzebują nadziei. The second one is they need healing. A druga potrzebują uzdrowienia. And that is the prayer I know God will always answer. I to jest modlitwa o której wiem, że na którą Bóg zawsze odpowie. He is always good. He is always good. God, God, He is always good. A on jest, on jest zawsze dobry. He always wants to heal. On zawsze chce uzdawiać. Sickness does not come from God. Choroba nie pochodzi od Boga. It's not given to test us. Ona nie jest po to, żeby nas wyprobowywać. To teach us a lesson. Żeby nas nauczyć jakiejś lekcji. What good father would give his children something bad? Jaki dobry ojciec dałby swojemu dziecku złą rzecz? To teach them a żeby dać mu nauczkę. You are not the this nie, nie jesteście pod karą dzisiaj. Your sickness is not from God. Twoja choroba nie jest od Boga. He is not punishing you for anything. To nie jest kara na, dla, na to, dla ciebie za cokolwiek. We I kiedy... <laughs> Gdy uwielbialiśmy Pana dzisiaj tego ranka, odczułem, że Bóg mówi do mnie, mój lud musi wiedzieć, że ja nigdy ich nie karam. Że te rzeczy, z którymi zmagają się w życiu, nie są ode mnie. Ale chcę użyć them. Ale chcę użyć ich to show my glory, do okazania mojej chwały, to show my grace, do pokazania mojej łaski, to show that I love them. aby pokazać, że kocham tych ludzi. And if at the end of today service, I gdy pod koniec dzisiejszego nabożeństwa have been prayed for and not healed, jeżeli y, modlono się o Ciebie i nie zostałeś uzdrowiony, I chcę forward at na end. Chcę, żebyś przyszedł na, do przodu, Because one of the things Jesus taught us, ponieważ jedna z rzeczy, którą powiedział nam Jezus, is that when we pray, to to, że kiedy modlimy się, we must never give up. nie możemy nigdy pod, rezygnować, poddawać. There was one occasion in the gospel of Mark. Była tylko, było tylko jedno zdarzenie w Ewangelii Marka, kiedy Jezus musiał modlić się dwukrotnie o niewidomego człowieka. Jeżeli Jezus musiał modlić się dwa razy, nigdy nie możemy poddawać się po tym, gdy pomodliliśmy się po raz drugi. W Łukaszu, rząd 16, Jezus uczy nas i says. I have come to the Mówi, że przyszedłem, aby objawi, ogłosić Królestwo And many people are pushing into the kingdom. I, i wielu ludzi y, a, puszy, napiera, puszy. Na, na, naciera, napiera na Królestwo. And we must press in. I my musimy tak napierać. We must push in. Mu, my musimy nacierać. Jesteśmy nadzieją świata. Jeżeli nie będziemy mieli nadziei w tym naleganiu, o ludzi w naszej, w naszej rodzinie kościelnej, w naszym kościele, see the hope to wtedy ludzie, jeżeli nie będziemy mieli takiej wytrwałości, to ludzie na zewnątrz nie, nie będą widzieli w nas nadziei. I was driving this week in my car. Jechałem samą w tym tygodniu. And your cemeteries in I, Poland? I wasze cmentarze w Polsce? They look very different to cemeteries in the UK. Bardzo się różnią od cmentarzy w Anglii. I go into a supermarket. Byłem w supermarkecie. And the first thing I see through the door. I pierwsza rzecz, którą zobaczyłem u drzwi, to były wielkie świece, ozdoby, które, które, mają być, które mają być stojone groby. Pan powiedział do mnie, gdy przejeżdżałem obok jednego z tych cmentarzy, And he said to me. Powiedział do mnie. The people in Poland. Ludzie w Polsce. Their hope ich nadzieja is that someone will pray for them at their graveside. Ludzie w Polsce mają nadzieję, że ktoś się będzie modlił nad ich grobem. And as I drove past this cemetery. Przez to, obok cmentarza. There were two old men. Y, widziałem dwóch, y, sta, dwie starsze osoby. On the opposite side of the road. Po przeciwnej stronie drogi were at the cemetery, i wpatrywali się w cmentarz, totally, uh, taka umartwym uh, wzrokiem. And I, felt pain I poczułem ból for these two men. Za, uh, z powodu tych dwóch mężczyzn. Every day Każdego dnia musieli walk przez Muszą przechodzić koło cmentarza.: Wiedząc o tym, że prawdopodobnie tam skończą. Without hope, bez, bez, pozbawieni nadziei other than the hope that somebody back on earth.: Bez tej nadziei, którą tutaj na ziemi might, might remember and pray for them ci ludzie skończą tam nie mając, nie, nie, nie spodziewając się, że ktoś będzie się po ich śmierci modlił za nich. God. Ale dzięki Bogu. This is not my hope. To, nie, to nie, jest moja nadzieja. And this is not our hope. I to nie jest naszą nadzieją. Whether zakończymy na cmentarzu, somewhere else, czy gdziekolwiek indziej, shouldn't matter. Nie. Nie ma znaczenia. Ponieważ mamy wieczne życie z Chrystusem. And you can stare at a I możesz stare. Stare. Możesz się wpatrywać. W cmentarz. And have no w cmentarz, w groby i nie mieć żadnych odczuć wewnątrz. We have hope in możesz patrzeć się na to wszystko beznamiętnie, ponieważ mamy odwieczną nadzieję w Chrystusie. And I want to say to some of you in here today. I chcę powiedzieć do niektórych z was tutaj dziś, jeżeli patrzysz w stronę któregoś z tych cmentarzy ze strachem, nie pojmujesz, nie, po, nie pojmujesz odwiecznego życia, które daje ci Bóg. Ponieważ dla przeciętnego chrześcijanina śmierć jest wrogiem. Whereas for a, normal Christian, a dla normalnego chrześcijanina there is no sting in death anymore. Śmierć już straciła żądło. There is no fear in death nie ma już więcej lęku przed śmiercią. We have hope in life in Jesus. Ponieważ mamy nadzieję na wieczne życie z Jezusem. Amen. Amen. Więc dzisiaj, if you are living in fear jeżeli jesteś y, pogrążony w strachu, po, w stra żyjesz w strachu, ma myśląc o tym, co stanie się, kiedy, kiedy skończysz życie, I today, wierzę dzisiaj, że Jezus chce zasadzić nadzieję, że już nie będziesz miał Fear about what happens when you die. Abyś nie musiał więcej martwić się o to, co stanie się po twojej śmierci. Nawet chrześcijanie boją się śmierci. Because we do not live in the reality Ponieważ nie żyjemy w rzeczywistości, że Jezus przezwyciężał i pokonał śmierć. And that give us hope. To powinno napełnić nas nadzieją. I tę nadzieję świat pod, musi oglądać. If we walk out of this building, If we, jeżeli wyjdziemy z tego budynku i będziemy markotni, what jakie to przesłanie does to those who are watching us? będzie dla tych, którzy nas zobaczą? When we move out of this building, jeżeli wejdziemy poza ten budynek, we should be like a virus, powinniśmy być jak wirus, a contagious Jesus virus, zaraziływe zarazek Jezusa, where every time we touch someone za każdym razem, who is gripped by death, kiedy dotkniemy kogoś, kto jest, kto jest zakażony śmiercią, we infect them with life and hope, to przekarżymy mu życie i nadzieję. But if we don't have this ourselves. Ale nie jeśli nie będziemy mieć tego sami, sami sobie, nie możemy ludzi with Jesus hope and life. Nadzieją i życiem Jezusa. Come today. If you need hope. Jeżeli potrzebujesz If you need to know that Jesus' life is flowing through you. Jeżeli potrzebujesz, jeżeli potrzebujesz wiedzieć, że życie Jezusa przepływa przez ciebie. Come and drink today. Przyjdź i pij dzisiaj. From the well of life. Ze źródła życia. leave this today, więc kiedy, i, i gdy opuścisz dzisiaj to miejsce, you walk in victory. Wyjdziesz w zwycięstwie. Over death, Nad śmiercią. Over the devil, nad diabłem. Over sin, nad grzechem. Over sickness, nad chorobą. And when you come across someone who has no hope. I gdy podejdziesz do kogoś kto jest pozbawiony nadziei. You put a hand on their shoulder. położysz na, nim, na niej dłoń and you say jesus i powiesz Jezu, release hope nadzieję uwalniam I nadzieję, release life. Życie. and you have no idea N nie masz pojęcia how powerful jak pełne mocy it is jest to jak, jak pełne mocy jest, kładziemy ręce na kimś we carry i przekazujemy to co nosimy into somebody else y, jeśli przekazujemy to komuś the new testament teaches uczy that the holy Spirit że duch święty był przekazany was passed on y, był, passed on, passed on um, Aha, żeby przekazywano Ducha Świętego poprzez nakładanie rąk. I to jest tak ważne, żebyśmy rozumieli moc, którą przekazujemy jedni drugim, kiedy kładziemy na, na kimś ręce. Okay, Tak, amen. Now for the sermon. I teraz przechodzimy do okazania. Say. Before I came to Poland, Zanim przyjechałem do Polski, the Lord me very big. Bóg pokazał mi coś bardzo dużego. Did you czy wiedzieliście, że Kościół to Jezus Chrystus Important organization że ko Kościół Jezusa Chrystusa jest najpotężniejszą organizacją w całym Wszechświecie. Należycie to do najpotężniejszej organizacji Earth, nie zaledwie na planecie Ziemia, but in the whole ale w całym Wszechświecie. Amen. Amen. I think we need to talk about this, this morning. Myślę, że musimy dziś o tym porozmawiać. And if you have your Bible, could you find Ephesians chapter 3? Jeśli macie Biblię, czy dzi znajdźcie 3. When we think about church, Gdy myślimy o kościele, most of us will think about something that looks Like this. Ka, to, ka, to większości z was przyjdzie na myśl coś takiego, jak to zgromadzenie tutaj A service i nabożeństwo, z grupą uwielbienia, z kazaniem, with prayer, z modlitwą, i około 12 godziny mamy kawę, and then we go home. idziemy do domu, hmm? tak? Większość z nas myśli o kościele, jako miejscu do którego udajemy się niedzielnego poranka, na dwie godziny, robimy rzeczy Jezusowe, i idziemy do domu. Możesz might się przywitać, zapytać jak się masz and that's generally speaking most of our interaction in church. Inierożmy i nie wgłębiać się w jak jakoś tam bardziej w tym kościół. But Jesus had another idea for the church. Ale Jezus ma inne wyobrażenie odnośnie kościoła. The Greek word for church is eklesia. Grecki słowo na określenie kościoła to eklesia. And it does not mean it does nie oznacza a group of people ono nie mówi, ono to nie znaczy, że to jest grupa ludzi. Who come together raz, once a week. Raz chodzi się raz na tydzień. Because they believe in the same thing. Ponieważ wierzą, wierzy w to samo. It's more than that. To jest więcej niż to. The word ecclesia. Is better translated. Najlepiej przetłumaczone. As government. Y, oznacza zarząd, zarząd. Z autorytetem. That makes decisions, podejmowaniem decyzji. Podejmowaniem decyzji. Które, które ma działanie. Jest pełne mocy tam, gdzie, gdzie, to, ma, gdzie to się zachodzi. Jesus intended hide. Jezus nigdy nie chciał, żeby Jego Kościół był w ukryciu. He intended us to lead. Chciał, żebyśmy, byli, żebyśmy przewodzili. To Żebyśmy wychodzili. To, to affect the place where we live, żebyśmy wywierali wpływ na miejsce, w którym żyjemy. with power and authority. Z mocą i w autorytecie. Nie, nie abyśmy byli słabi. Hiding, ukrywali się, afraid. Bali się. but to change a world. Lecz abyśmy zmieniali świat. and we have a little insight i musimy mamy, mamy pewien wgląd into this mission do, do tego y, y, posłania w John's chapter 3 so we're going to read it in two parts czytamy to w dwóch częściach two parts we're going to read verse 14 to the end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 Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Czy nie jesteście podekscytowani? Czy, czy nie cieszycie się, gdy to czytacie? Yes, tak? Czy tak? Okay. The problem: Problem tkwi w tym, że In Ephesians Chapter 3 Epheian rozdział 4.: We often only read this bit.: My zawsze czytamy tylko to:: We forget the first 13 verses.: I zapominając o poprzednich, w zdaniach które są dość trudne. there's a reason why. I jest powód, dla którego Paweł musiał się modlić w taki sposób. Because, in order to understand, how massive verses 1 13 are. A więc, tak aby zrozumieć, jak potężne są wersy od 1 do 13. He had to stop in the middle of Ephesians chapter three, Musiał zatrzymać się pośrodku rozdziału Efezja trzeciego. Realizing this was a very difficult thing for them to understand. Zdając sobie sprawę, że dla ludzi jest to bardzo trudne do zrozumienia. So, so he prays for them in the middle. Więc, więc pośrodku te y, modlił się. This is hard. To jest, jest trudne. To jest trudne. Muszę się o nich modlić. Aby o to by mieli objawienie of the of God. miłości Boga. Ponieważ bez objawienia nie zrozumieją, jaki jest Boży plan. So, should we read the plan? Musimy przeczytać plan 1 -13. Od, jednego do, od wersu pierwszego do 13. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi oblu, ob, odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz, przez, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według daru łaski Bożej okazanej im przez Jego wszechmocne działanie,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 którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością poprzez, wie, poprzez wiarę w niego że to proszę żebyście nie upadali na duchu z powodu udręki jakie za was znoszę szak to chwała wasza Wow. Kto sądzi, że mógłby wygłosić kazanie na temat na bazie Efezjan 3? Jest to trudne. Ale Pan pokazał mi jedną rzecz, że Kościół jest tak ważny dla Niego, że wybrał nas, abyśmy przejawiali Jego mądrość dla świata, na oczach świata abyśmy wykazali jego mądrość światu. He's on wybrał ludzi with all of our problems, ze, ludzi z wszystkimi ich problemami. With all of weakness, ze wszystkimi słabościami, with all of our fear, z, ze wszystkimi lękami. And he chooses us I wybiera nas to put his wisdom on display to the world. Aby dać nam mądrość, którą mamy objawić światu. He chooses the church On wybrał Kościół, to make known aby objawić the deep mysteries of God Głębokie tajemnice Boże. Więc pierwsze pytanie, jakie nasuwa nam się nam? is this? Jaka jest to za tajemnica, Co to za tajemnica? Co to za mądrość, that God to display through humans. którą Bóg chce wykazać poprzez ludzi? I mamy odpowiedź, wniosek w wersie czwartym i Paweł mówi, że tajemnica że to, to, tajemnicą jest to, że poganie Those who are not Jews, Ci, którzy nie są Żydami, heirs, a są współuczestnikami members of the same body. i członkami tego samego ciała. What he's saying here is, to co on tutaj mówi, the że Kościół is not an exclusive club. nie jest żadnym elitarnym klubem. The church Kościół now welcomes Everybody. O zaprasza wszystkich. It doesn't matter where you are born. Nie ma znaczenia gdzie urodzi gdzie przyszedłeś na świat. What your race is, your heritage. Nie ma znaczenia twoje twoje dziedzictwo, twoja linia, twój lud. That in Jesus. Jezusie. Everyone comes to. Każdy stajesz schodzi się razem. He said. On powiedział że nie ma no longer for jews Żyd, but for gentiles as well. że to więcej że nie jest Jezus powiedział że, więc, że nie jest to już tylko wyłącznie, wyłącznie przywilejem żydów ale również i pogan aby wszyscy mogli przychodzić i schodzić się razem do królestwa Jezusa. Ponieważ, Ponieważ w czasie, kiedy Paweł to pisał, nie, nie zrozumieliby tego. This was new to była zupełnie nowa informacja. I Jezus, my wiemy, że On przyszedł to bring us back into relationship with the Father. Aby sprowadzić nas z powrotem do relacji z ojcem. And he's done that for everyone. I że to jest normalnością, standardem dla każdego. But there's a greater mission of the church. Ale większa misja, większa misja kościoła. And I've always had in my head. I zawsze Zawsze miałem to w pamięci. That the mission of the church że posłaniem kościoła, misją kościoła to reach those who don't yet believe in Jesus. Jest docieranie do tych, którzy nie wierzą w Jezusa. Yeah? Yes. Tak. But there's a bigger mission. A to jest wielka misja. A universal mission. E, kosmiczna misja. And we have a clue in I mamy tutaj klucz w wersie So let's read verse 10. W dziesiątym wierszu, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. This is big. to jest wielkie, to jest duże, poważne. Kim są władcy i zwierzchności tego świata? You see, we live our Christian lives Popatrzcie, żyjemy sobie w, po chrześcijańsku jak przeciętni, zwykli chrześcijanie nieświadomi, that there is us, że wokół nas znajduje się świat duchowy, który wywiera wpływ na świat naturalny tu na ziemi. W tej chwili, there is a war happening, gdzie jeszcze wojna, and me and you are in this war. I my jesteśmy w tej częścią tej wojny, znajdujemy się na wojnie. Whether you like it or not, czy to ci się podoba, czy nie, if you are a Christian, jeśli jesteś w Chrystusie, you are in a war. Jesteś w stanie wojny and the rulers and the principalities what i, i, i rządcy tego świata demonic powers moce demoniczne, that seek to destroy the works of god y y jesteś w stanie wojny z tymi mocami i zwierzchnościami które chcą zniszczyć dzieła boże and this is what the lord showed me i to pokazał mi pan If the church Jeśli Kościół is the most important organization in the universe jest najważniejszą organizacją we wszechświecie, and we complain about the church. Jeżeli narzekamy na Kościół, We criticize the church Krytykujemy Kościół, We criticize the pastor. Jeżeli krytykujemy pastora. We disagree with the leaders. nie zgadzamy się z liderami. The worship team never sing your favorite song, Nigdy grupa uwielbienia nie śpiewa naszej ulubionej pieśni. The children's work isn't good enough. Y, praca z dziećmi jest tyle nie za dobra. Every time we complain and grumble about the church. Za każdym razem, kiedy narzekamy i mamrotamy przeciw, na temat Kościoła, we grumble tak. and complain about Jesus. my mamroczemy i narzekamy na Jezusa. That's bad. To jest złe. And the Lord had to do a deep work in me on this one. I pan musi w tej kwestii w tej dziedzinie wykonać sporą pracę we mnie i w tobie. Because the church is not for me. Ponieważ kościół nie jest dla mnie. The church is not about me. Kościół nie jest nie ma nie dotyczy mnie. The church is not about meeting my need. Kościół nie jest po to, żeby zaspokajać moje potrzeby. Zadaniem Kościoła jest udowodnienie, że mądrość Boża polegająca na w zesłaniu Jezusa Chrystusa na tę planetę to był dobry plan. I to działa. And every time: I za każdym razem we fight walczymy.: we argue, i, i Gdy walczymy, gdy sprze sprzeczamy.: się, We leave the church.: gdy, opuścia, gdy opuszczamy Kościół And go somewhere else. Idziemy sobie dokąd. We are pursuing the language of hell and destruction rather than building up the church. To raczej idziemy w ślad za językiem piekła i zniszczenia, niż za kościołem. Jesteśmy ciałem Jezusa na ziemi. Jezus dał nam jedno przekazanie. Czy ktoś zna to przekazanie? Common love, mutual love. Yeah. You love each other. się nawzajem. As I Have loved you. Tak jak ja was umiłowałem. That's it. To to to jest wszystko. And if we love each other, Jeśli miłujemy się nawzajem we don't fight. Nie walczymy we don't argue. nie sprzeczamy się yes, we have disagreement, Tak mamy nieporozumienia but love ale miłość covers a multitude of sin. Zasłania wiele grzechów The unity of the Holy Spirit. Jedność w Duchu Ducha Świętego is more important. Jedność Duchu Świętym jest ważniejsza than you, niż ty receiving what you need from church. Jedność w Duchu Świętym jest ważniejsza od tego, niż od tego co możesz otrzymać dla siebie w kościele. If we are two, push back powers jeżeli mamy odpierać mocy zwierzchności i wszystkie dzieła diabła, najlepszy, najlepszy sposób, jaki możemy tego dokonać, to miłować się nawzajem. Musimy, musimy kochać Kościół w sąsiednim mieście. Musimy Ponieważ to chodzi o królestwo, not about my little perfect church. Nie, nie o jakiś tam mały niedoskonały kościół. We will never ever push back darkness. Nigdy nie stawimy oporu ciemności. When we criticize a church in another town, Jesus did not die. Jezus nie umarł e, for us to criticize each other. po to, byśmy e, jedni drugich krytykowali. I teraz możemy poje, zrozumieć, rozumiemy, why Paul prayed for the in Ephesus, dlaczego Paweł modlił się o Kościół w Efezie in wer, wers od, wer, od e, wersu 14 do końca, because he w that sposób, ponieważ wiedział, that the only way że jedynym sposobem, w jaki Kościół może pokazać mocą i zwierzchnością, that God's plan was perfect, że plan Boży jest doskonały, was by the church, y, polega na tym, że Kościół understanding, zrozumie not here in the mind, nie tutaj w umyśle, by experience here in the heart, ale w, zrozumie sercem, jak głęboka, jak rozległa, jak wielka, wysoka, jak głęboka, jest miłość Boża. Ponieważ nigdy nie nie Ponieważ kościół nie pojąłby, jaka jest jego prawdziwa misja. Jeśli nie byłoby miłości, a potem i on kończy. And he says to them, I mówi do nich na zakończenie. Teraz God is able to do Bóg może more uczynić więcej. Than you can ask, Niż jesteście w stanie poprosić. Lub wyobrazić sobie. So morning, Więc dzisiejszego rana, pranka, How big is your God? Jak wielki jest twój Bóg? Jak wielki jest twój Bóg? W jaki sposób postrzegasz kościół? Postrzegasz go jako słaby? Czy do you see the church full of love pushing back the kościół wypełniony miłością odpierający siły ciemności? Because I want to say this morning Ponieważ chcę powiedzieć dzisiaj, that the world że świat needs to see a church, musi zobaczyć Kościół, that back of darkness, który odpiera siły ciemności nothing other than love. niczym innym tylko miłością. Jeżeli nie możemy kochać się nawzajem, to nie jesteśmy w stanie kochać ludzi, Poza kościołem. And I want to challenge us this morning. You this church, I chcę rzucić wam dziś wyzwanie. jeżeli macie nieporozumienia z kimś w kościele, Chcę, żebyście dziś coś zrobili. Chcę, żebyś poszedł do tej osoby. To, to, to, to, to ask them I poprosił o przebaczenie za jakie szelki które mogłeś sprawić tej osobie. nawet jeśli nawet jeżeli jesteś przeświadczony, że to nie twoja wina. What Jesus ponieważ Jezus ponieważ to Jezus dla nas zrobił, to Jezus zrobił dla nas. On przyszedł po to, żeby taką miłość właśnie pokazać. I have seen too many churches Widziałem zbyt wiele kościołów. Split. Podzielonych. Umierających. Wszystko tylko z powodu there was no love. Braku miłości. I żył sobie w takim kościele, przebywał duch krytycyzmu, krytykanstwa. In Poland. W Polsce jest zbyt mało kościołów, takich jak nasz. Abyśmy mieli nawzajem walczyć ze sobą i dzielić się. Nie możemy pozwolić, aby demony nas podzieliły. I my musimy odpierać ciemność. Poprzez miłość. Amen. Amen. Ciężkie, trudne przesłanie dzisiaj. I nie będę was przepraszał. Because the Lord longs for his church. Ponieważ Pan tęskni za swoim Kościołem. To walk in love, I on pragnie, aby kościół chodził w miłości, aby pokazywał światu and the i zwierzchnością, good. że jego plan jest dobry. And it is good. I on jest dobry. Więc, so więc tak kończąc już, we are going to worship, będziemy uwielbiać, if that's okay. jeśli, jeśli się zgadzacie. One song. Jedną pieśń and I, would like us to pray, I Chciałbym, abyśmy modlili się, that we would have a o obi, ob, aby, żebyśmy mogli otrzymać objawienie of God's love, Miłości Bożej. Abyśmy poznali. że chodzimy w mocy i w autorytecie, That Że nie musimy bać się mocy demonicznych, ale rozbrajamy je miłością. Gdy skończy się uwielbienie. Będziemy się modlić o siebie nawzajem. Jeśli wciąż potrzebujesz o o Then at Na koniec. Proszę przyjść naprzód do modlitwy someone Znajdź kogoś tutaj. I poproś y, Go, abyś modlił o Ciebie. Nie oczekujcie, żebym ja modlił się o Was. Okazujcie miłość sobie nawzajem. I miłujcie się nawzajem i módlcie się nawzajem this okay? Czy zgoda? Czy jest to w porządku?